Nie spodziewałem się, że 29 kwietnia, tuż przed weekendem majowym, który zawsze jest słoneczny, będę nagrywał 76. odcinek filmów zimowych. A to dlatego, że do kin wleciało latanie dla początkujących, czyli komedia o grupce ludzi, którzy są na specyficznej terapii przeciw strachowi lataniu. Boją się latać i dlatego w tym islandzkim filmie ci ludzie, wśród nich aktorzy Lydia Leonard i dla mnie przede wszystkim znany najbardziej i ukochany z filmów Mike'a Lee, Timothy Spall, który gra tutaj Edwarda, pisarza starego, który boi się latać oni wyruszają na taką no, wycieczkę mającą uzdrowić ich z lęku przed lataniem w oryginale Northern Comfort czyli zaśnieżony plakat pokazujący naszą grupkę nieszczęśników na lotnisku wśród opad śniegu, opadów śniegu gdzie oni lacą? Oni lecą na Islandię. Ale zanim przejdziemy do głębszej obróbki tego filmu, to w dzisiejszym właściwie double feature'owym odcinku jeden film będzie polecany, a drugi będzie jak najbardziej, no, niepolecany. Będę Was zniechęcał, aby pójść do kina, ale będę Was zachęcał, aby obejrzeć film z lat 50, który przypadkiem również okazał się w, w dwóch piątych filmem zimowym. A to dlatego, że będzie mowa o ciekawym filmie w drugiej części odcinka, o ciekawym filmie nowelowym. Zaczynamy od filmu, który leci w kinach, co do którego domyślacie się, że już właśnie jego nie będę polecał i nagrywam to teraz, dlatego żebyście się nie nadziali, nie będę zostawiał tego na kolejny sezon filmów zimowych 24-25, dlatego, że w wielkich kinach Cinema City cały czas leci ten film i poszedłem na to bardziej z perspektywy kogoś właśnie, kto boi się latać. że w jakiś sposób film ośmieszy, skłoni mnie do latania. Nic takiego nie zaszło, a dodatkowo ten film bardzo rozchodzi się na poboczne wątki, pozostawiając ten motyw kuracji, terapii antylękowej, nazwijmy to. W przeciwieństwie do francuskiego filmu komedii o podobnym motywie, pod tytułem Przychodzi facet do lekarza z 2014 roku. Film Denego Buna, przepraszam za mój francuski tutaj tytuł, źle odczytany zapewne, jest to film szerszy o hipochondrykach, o tytułowym facecie, który przychodzi do lekarza, który jest totalnym hipochondrykiem i boi się no, prawie że wszystkiego. I ten francuski film o wiele lepiej właśnie obśmiewa tego typu lęki, do których lęk przed lataniem też się zalicza. Natomiast wracając do naszego zimowego filmu, bo tutaj chcę powiedzieć, dlaczego on jest zimowy. Dlatego, że w tym kursie lecą na Islandię, gdzie panuje zima. I właściwie ja myślałem, że ten film będzie się toczył wokół właśnie tych lotów i, i przełamywania tych barier, które nas do latania jakoś zniechęcają. Ten kurs, na który wszyscy ludzie się zapisują, mamy tutaj faceta, mamy tutaj różne postaci. Mamy tutaj faceta, który wraz ze swoją narzeczoną influencerką jadą właśnie, żeby tego faceta do latania nauczyć i skłonić, ponieważ jego influencerka narzeczona ma robotę taką, że właśnie musi latać po świecie, żeby robić sobie zdjęcia w ładnych ciuchach, w ładnych pozach i reklamować różnego rodzaju hotele na całym świecie, a on jest jej fotografem, więc, więc oni razem są na tej kuracji, chociaż ona uwielbia latać i w ogóle tym się nie przejmuje. Wspomniany już Timothy Spall, ciekawsza postać w tym filmie, najlepiej zagrana, to starszy stary pisarz, który a to jeździ na wózku inwalidzkim, a to podpisuje fo, foto, autografy. Mówię, a to jeździ na wózku inwalidzkim, bo on ma siłę chodzić, on nie jest niepełnosprawny, tylko latanie go tak wykańcza chyba. Inna zaś kobieta, która chce nauczyć się latać dla swojego związku małżeńskiego, bo ma córkę i tam też potrzebuje latać. Okazuje się, że ta instruktorka, która miała pierwsza być na tym pierwszym locie, to zostaje podmieniona na jakiegoś nowego instruktora. No i to, co jak mógłbym pochwalić w tym filmie, to może ten początek, kiedy oni przybywając na lotnisko i wchodząc do tego pierwszego lotu, to właśnie już zaczynają panikować. Wtedy troszkę jest uśmiechu, wtedy jest to trochę komediowe. Zaczynają panikować, że aha, zmienił się instruktor, dlaczego? Coś musiało się stać. Następnie no już nie chcieli lecieć, bo jest nowy instruktor. Teraz e, samolot ma spóźnienie. A dlaczego? To my nie pojedziemy, zapewne stało się coś złego. A idź pan dopytaj e, w kasie, co się stało? Okazuje się, że ma opóźnienie. Dlaczego? Robią takie mini śledztwo, dlatego że silnik się zepsuł, o nie, no to już tragedia. No i tego typu te tradycyjne obawy wszystkie im się uruchamiają, aż do momentu, w którym lecą i też jest to przejście no, dosyć ciężkie, bo trafiają na duże turbulencje. I tutaj no jako ja mm, leciałem dwa razy w życiu, y, też boję się latać, nie cierpię latać, to tutaj właściwie te turbulencje nie są zupełnie pokazane w sposób komediowy, tylko w taki sposób, że rzeczywiście ja w tym momencie myślałem, że e, no nie wiem, czy oni nie zginą zaraz, czy ten samochód się nie roz, rozleci. Jakby tutaj w ogóle reżyser islandzki nie ma dla mnie tego komediowego wyczucia. Te żarty, które są momentami żenujące, to nie krytykuję ich za to, że są żenujące, tylko, że są źle po prostu wyegzekwowane. Wszystkie żarty, no, no jak chociażby na przykład to, um, kiedy oni lecą samolotem, kiedy jedna osoba zaczyna wymiotować, no... Tutaj nie ma nic komediowego, co mogłoby się kojarzyć na przykład z konwencją, no typowo komediową, czy leci z nami pilot. Tu, tu, tutaj po prostu raz ciężar stawiany jest na wątki obyczajowe, a raz ciężar stawiany jest właśnie na to, że oni chcą um, uleczyć się z tej fobii. Ale co bardziej zaskoczyło mnie, to kiedy oni już dolatują na tę Islandię, to tam jest zima i oni są jakby uwięzieni trochę w takim hotelu wokół właśnie zima, śnieżyca, samoloty nie będą latać i właściwie ten wątek tego, tego, tej walki z, z fobią nam się urywa i zaczynają się robić jakieś tutaj obyczajowe machlojki. I dla mnie już takim gwoździem do trumny tego filmu była scena, kiedy... Ta influencerka, która uwielbia latać wraz ze swoim facetem takim, nazwijmy go hipsterem, analogowym fotografem, który chodzi cały czas w czapce i w sweterku, spotyka jakiegoś gościa w saunie, który jest miłośnikiem tajskiego boksu który zaczyna ją masować i wyginać, tak jak właśnie do tajskiego boksu. Mamy tutaj oczywiście podteksty seksualne, które są śmieszne z racji śmiesznego kąta kamery, ustawienia, a potem przechodzi to w scenę, w której okazuje się, że ten tajski bokser uprawia seks z tym hipsterem, na co influencerka ochoczo patrzy i obserwuje i to jest jeszcze połączone z innym gagiem mianowicie z tym, że ten nowy czarnoskóry instruktor szuka czegoś, już nie pamiętam i on nagle znajduje się poza terenem ośrodka, poza hotelem i natrafia na tę scenę jakby z zewnątrz tak, za szyby i oni wszyscy w pewnym momencie jakby nagle orientują się, w jakiej sytuacji są dziwnej i właściwie on też czemu, kiedy śnieżyca jest za oknem, to czemu on jest outside. Ten film nie spowodował ani razu uśmiechu na mojej twarzy, tylko przypomniał mi właśnie tę komedię Przychodzi facet do lekarza, którą bardziej poleciłbym właśnie w takich celach terapeutycznych, jeśli ktoś z Was chciałby przetrawić sobie te swoje lęki, no a myślę właśnie, że ja tutaj jestem świetnym odbiorcą potencjalnym, gdyż właśnie boję się latania i z ciekawości właśnie tylko z tego powodu poszedłem do kina. Moja końcowa ocena to takie coś powiedzmy 4-5 na 10, coś koło tego. Nie przywiązywałbym do tego filmu większej uwagi. Poza tym właśnie, że prowadzę dzięki wsparciu patronom na patronite.pl prowadzę audycję Skóry, która ten zimowy cykl co jakiś czas uruchamia, bo te filmy zimowe paradoksalnie wchodzą do kin latem. No i ten film widzę też jeszcze jest grany, dlatego ja nie polecam, jest to według mnie strata czasu, ani dobra terapia, ani dobra komedia, ani dobra obyczajówka. Timothy Spall, no ja lubię gościa, ale lepiej obejrzeć go w jakimkolwiek filmie Michael Lee, jak chociażby w Panu Turnerze, gdzie zagrał malarza Williama Turnera. A teraz zapytacie zapewne, jak natknąłem się równie przypadkiem na film zimowy, który jest w drugiej części naszego odcinka. No myślę, że tak samo jak przypadkiem natknąłem się w okolicach 24-21 kwietnia na Śnieżyce, jadąc z Krakowa do Olkusza samochodem wieczorem. W pewnym momencie zaczął padać deszcz, potem deszcz ze śniegiem, a następnie śnieg tak gruby, tak gęsty, że patrząc na jeszcze ten wskaźnik temperatury, no było równe 0 stopni. Przez jakieś 15 minut miałem zaśnieżony cały widok. Musieliśmy wszyscy na drodze zwolnić. Rzeczywiście tak, jakby przyszła zima. Jechałem wtedy do babci. Przestanąłem w Olkuszu i zrobiłem zdjęcie sąsiednich samochodów, bo rzeczywiście były no, mocno zasypane śniegiem. Wieczór zaskoczyło mnie, to poszedłem do marketu ochłonąć po tej śnieżycy, która trwała na jakieś 15-20 minut i oczywiście naszła mnie ochota na jakiś film zimowy. Wiedziałem, że Antracet, nowy serial pojawił się bodajże na Netflixie, i że będę miał go na liście, ale czy ten zimowy klimat będzie się unosił dłużej? Myślę, że ten serial Antracet zostawię jeszcze na, na prawdziwą zimę. A właśnie wstępując do marketu, kupiłem sobie jakieś tam nie wiem, parówki, jakieś pierdełki, żeby sobie obejrzeć coś ciepłego. I to coś ciepłego na ogrzanie się po tym, po tej śnieżycy właśnie coś takiego, żeby było też, też dla babci, coś, coś lżejszego, to właśnie ten film nowelowy z 1952 roku pod tytułem O Henry przy pełnej widowni. To film nowelowy, gdzie każdy osobny segment jest wyreżyserowany przez innego znanego reżysera, a tutaj są nazwiska bardzo mocne, takie jak na przykład Henry Hathaway albo Howard Hawks to wśród dwóch z tych filmów, które są takie komedii i dramat, okazały się dwa filmy zimowe. Ja mocno polecam ten film prawie dwugodzinny, gdyż filmy nowelowe no, starsze ciężko, ciężko znaleźć, a tutaj w ogóle łącznikiem pomiędzy wszystkimi nowelami jest nie kto inny jak John Steinbeck, ten pisarz znany chociażby z książki Myszy i Ludzie. On we własnej osobie przebywa w jakiejś bibliotece i wprowadza nam łącznik, a łącznikiem w tych wszystkich nowelach jest O. Henry. To pisarz Pisarz amerykański, który pisał wiele krótkich opowiadań do, z Nowego Jorku, o Nowym Jorku, 1902 do 1910. część Te wszystkie opowiadania to są właśnie zekranizowane w postaci tutaj osobnych segmentów. Otóż był to pisarz... Amerykański mieszkający w Nowym Jorku i piszący o Nowojorczykach, piszący krótkie opowiadania, często zaskakujące w swoich em, finałach, w Twistach, i tutaj bardzo mocne miałem, znaczy mocne, bo zaraz wam powiem dlaczego. Miałem skojarzenia z Twilight Zone. I pomimo, że tutaj nie mamy w ogóle horroru ani thrillera, to jest to. Dużych momentach vibe tych pogodnych, świątecznych właśnie odcinków Twilight Zone. I jeden z segmentów, tutaj ja może omówię dwa właśnie te zimowe, bo, bo ten trzeci to pamiętam, że był na przykład o dwóch porywaczach, którzy porywają e, chłopczyka, to, to taki western na przykład, jeden westernowy odcinek e, porywają chłopczyka, który okazuje się być okropnym zbójem i e, ten chłopczyk nasyła niedźwiedzia na tych e, porywaczy, więc oni oddają grzecznie chłopczyka do, do domu rodzinnego, do mamy i taty, którzy e, tutaj w śmiesznej scenie, znając tego chłopczyka jaki to jest e, urwis kiedy ten chłopczyk jest porywany wręcz, to oni nic nie robią. Tam jest taka scena świetna, jak matka szyje na drutach i słyszy od swojego męża, który tam gdzieś siedzi i czyta gazetę, co tam się dzieje za oknem. No właśnie dwóch obcych ludzi podjechało samochodem pod nasz dom, tak? I co robią? No właśnie w, w, w, w, w, wkładają naszego synka do bagażnika, tak? Aha, hmm, nie wiedzą co robią. No i potem rzeczywiście on sprawia im niezłe manto. taki niedzielny segment, który zapadł mi w pamięć, choć, no jest trywialny, trywialny bardzo, ale właśnie taki przewrotny, jak strefa mroku czasami, nawet w tych właśnie pogodnych odcinkach. Natomiast tutaj yy, przejdźmy do tych zimowych odcinków, yy, bo yy, zaraz muszę sobie przypomnieć jeszcze jeszcze dwa, bo tutaj łącznie jest pięć, pięć odcinków i yy, gwiazdy yy, no Howard Hawks Henry Hathaway, segment Clarion Call, Howard Hawks Ransom of Red Chief Henry King, The Gift of the Magi Henry Costner reżyseruje Cop and the Anthem i John Negulesco The List Leave e, ostatni liść i to właśnie od tego zaczniemy najbardziej zimowy odcinek, Ża, Żana przepraszam, to, to jest reżyser francuski John Negulesco, znany z takich y, filmów jak Chłopiec na Delfinie, Trzy Monety w Fontannie, Johnny Belinda, Titanic z 1953 roku, Hello Goodbye z 1970 roku, Opowieść czasów, ale on tam współpracował. Y, y, ja Pierwszy raz zetnąłem się z tym reżyserem, ale w, wybornej, w wybornym segmencie właśnie typowo, typowo Twilight Zone'owej. Otóż zima, obserwujemy zbliżający się koniec chorej. Właściwie idzie zima, już jest jesień tego śniegu, jest pokazane... E, tak e, niewiele. Mamy kobietę, która umiera w łóżku, jest, jest chora, po, nie wiem, jakaś grypa, jakieś, jakieś... O, zapalenie płuc, tak. Przychodzi do niej lekarz, opiekuje się nią siostra i ta dziewczyna umierając na łóżku leży yy, no, powiedzmy na drugim piętrze kamienicy za oknem, której jest yy, bluszcz. I ona patrzy na ten bluszcz, widzi zbliżającą się zimę yy, i właściwie już, już jest ta zima yy, i, i ten bluszcz opada. I ona sobie ubzdurała, że jak spadnie ostatni ten tytułowy liść, tytułowy dla noweli, to ona też umrze. E, I patrzy za tę kotarę ku przerażeniu siostry. E, siostra na noc zasłania kotarę, żeby, żeby, żeby siostra nie, chora nie widziała, no, ale zmierzamy w tym filmie do tego, że rano będzie ona musiała się obudzić i będzie chciała spojrzeć za kotarę, czy ten ostatni liść się utrzymał. I teraz równolegle z tą historią obserwujemy um, historia malarza, którą teraz tutaj jakby cofamy się do początku, bo to równolegle obserwujemy. Historia malarza, która, który jest um, nieszczęśliwy, gdyż nikt nie kupuje jego obrazów, ciężko mu sprzedać, ciężko mu zarobić na jedzenie w ogóle i stracił sens um, bycia tym malarzem. A tutaj już nie pamiętam, oni są chyba sąsiadami. Ich losy, ich ścieżki się um, łączą w taki sposób, że ten malarz um, chce tam chyba, nie wiem, dać jakiś obraz tej siostrze, czy coś takiego, ale dowiaduje się właśnie o tej chorobie. I jak możecie się domyślać, to malarz wpada na pomysł, że jego e, dziełem, które coś znaczy, bo on ma ten problem, że, że te wszystkie obrazy, które on malował, to nie zmieniają ni, niczyjego życia, nic nie znaczą. E, I dla niego jest to po prostu bez sensu tak malować. E, dodatkowo ma problem alkoholu, e, i my, mając tutaj taki suspens, że do, ostatnie moment, do ostatniego momentu nie wiemy, co będzie za zasłoną, jak otworzymy e, szybę i, i zasłonę, to teraz przechodzimy do tej sceny, kiedy siostra rano się budzi, nie wiemy, czy ona właśnie będzie zdrowa, czy nie, każe otworzyć sobie zasłonę i co? I widzi tego ostatniego liścia, tego ostatniego liścia, liścia który przez cały film widzieliśmy, jak te liście spadają, to jest, jest ostatni liść. I co? Ona nagle nabiera werwy, nabiera e, koloru, chce jeść, więc lekarz mówi, że no najprawdopodobniej wyzdrowieje. I co? Okazuje się, że za tym oknem, wychodzimy za okno, jest drabina. Drabina mm, i widzimy, uwaga, swoiste grafiti na murze, gdyż to nie liść. Nie jesteśmy w stanie z perspektywy łóżka chorej rozpoznać, że to jest namalowany liść. To złudzenie optyczne, które stworzył ten malarz, domalowując liścia na ścianie, robiąc takie grafiti. Niestety, jako że alkohol, że zimno, właśnie mróz, to on spadł z tej drabiny. Widzimy drabinę z, z, spadniętą, przepraszam, położoną, która odkleiła się od ściany i właśnie zbliżającą się em, karetkę, która... Już tego zamarzniętego w nocy lekarza, e, przepraszam, malarza e, będzie ratować. Komentarz mamy taki, że on stworzył, że jest genialnym malarzem, stworzył coś bardzo znaczącego i uratował. Mocno wzruszający segment, typowo strefowo-mrokowy. E, polecam z całego serca. Jest to w sam raz historia na Boże Narodzenie. E, I tutaj również mamy motyw, Drugiej historii, już osadzonej, nie, nie tyle co w zimie, ale nawet w Bożym Narodzeniu. I tutaj reżyseruje Henry King. Henry King znany z takich filmów jak Śniegi Kilimandżaro, Pieśń o Bernadecie albo Ben Hur, ale z 1900, 25 roku, jednak on tam był aktorem. To też był mój pierwszy film, jak patrzę sobie na IMDB tego reżysera. Chociaż Śniegi Kilimanjaro zacząłem kiedyś oglądać, ale w połowie coś mnie oderwało. I teraz Gift of Maggie, to jest historia tytułowej Maggie i jej, jej narzeczonego którzy mieszkają w małej klitce, gdzieś właśnie w Nowym Jorku i próbują połączyć koniec z końcem. Zbliża się Boże Narodzenie, więc mamy tutaj też zimowy klimat, Mikołaja, który, który z dzwonkiem dzwoni na ulicy, zbiera pieniądze. Typowy strefomrokowy klimat. No weźcie też pod uwagę, że w dwóch godzinach całego seansu macie właśnie 5 odcinków, około 20-30 minut więc to się też świetnie ogląda babcia moja była wciągnięta więc to wszystko się ładnie połączyło ta śnieżyca i ten rozgrzewający, ale wciąż zimowy charakter dwóch odcinków i teraz mamy sytuację kochającego się małże... no nie małżeństwa, tylko narzeczonych, pary oni już chcą się ze sobą zaręczyć i każdy dla kogoś chce zrobić jakiś upominek, jednak oni nie mają pieniędzy Tytułowa Meggie postanawia mm, iść do fryzjera i sprzedać swoje włosy. E, które to włosy kocha przyszły mąż, gdyż mamy taką scenę, jak on prosi kobietę, aby właśnie rozwinęła włosy, rozpięła, bo on to uwielbia, się przytulają. Ona, aby kupić mu prezent, to chodzi o taką dewiskę e, do przypięcia zegarka, do marynarki. Ona idzie do um, fryzjera, sprzedaje um, za 20 bodajże 2 dolary te, te swoje piękne włosy. Ma ściętą, krótką fryzurę teraz na chłopczyce. Um, no i z tymi pieniędzmi idzie właśnie do jubilera, żeby kupić temu um, facetowi prezent. Um, okazuje się, że brakuje jej 3 dolarów w tym um, sklepie. Natomiast jubiler, no, ta dewiska w ogóle jest wcześniej przez nich e, oglądana, więc wiemy, że to na pewno będzie trafiony prezent. E, jubiler em, okazuje się być no, w atmosferze świą, świąt już i kiedy mówi kobieta, że brakuje jej tych dwóch, trzech dolarów i prosi, czy ona mogłaby donieść za miesiąc i czy wpisać to na kredyt, to w scenie poprzedzonej lekkim napięciem, że zaraz cały plan spali się na ponewce, okazuje się, że rubaszny i gruby sprzedawca jubiler mówi, jakże mógłbym być tak bez serca. Dla pani Cena ze zniżką z rabatem, na co właśnie ta tytułowa Megi tak szczęśliwa em, wychodzi biorąc tą dewizkę i ten dolar, tę ten, te, te, te, te kwotę nadpłatę te, te, bo dostała za 2 złote, za 20 dolarów dostała to, to wkłada jeszcze temu Mikołajowi właśnie na ulicy życząc mu całych świąt. Całość tego zmierza do połączenia do tej nocy, bodajże jakoś tuż przed świętami narzeczonego i tej narzeczonej. Równolegle tutaj skracam, widzimy też jak w pracy też jest jakby jego strona, że on też dla niej chce coś zrobić. No i właściwie to jest bardzo prosta historia z twistem, lekkim twistem, gdyż po prostu zastanawiamy się, czy on nadal będzie ją kochał. Ona sama zastanawia się, czy nadal będzie kochana przez męża kiedyś ścięła włosy. No i oczywiście okazuje się, że jak najbardziej, że ona ściąga chustkę, okazuje się, przeprasza i tutaj mamy bardzo ciepłe zaskoczenie, takie właściwie zaskoczenie, no typowy można by powiedzieć wręcz przesłodzony, bo to jedyne, co można zarzucić temu segmentowi. Lekkie przesłodzenie. Ale tego właśnie oczekujemy po takiej typowej Christmas Story. Kończy się to ckliwym happy endem. Zaręczają się, żyją długo, długo i szczęśliwie. I jest to, myślę, taki właśnie odcinek, który świetnie wpasowuje się w kontekst, w kontekst tych wszystkich innych pięciu opowieści. You prefer to come and play in my backyard? a to I a jeszcze tak pokrótce powiem powiemy, może e, co tam jeszcze jest, bo Howard Hawks, Ransom of Red Chief. To jest właśnie Ransom of Red Chief, to jest właśnie na początku wspomniany przeze mnie porwanie dzieciaka. Tutaj ten Gift of Maggie to jest ekwiwalent Dickens'a Christmas Carol. Mamy jeszcze Ransom of Red Chief, tak? Lest Leaf to jest na Manhattanie się odbywało. Clarion Call. Oh. Shows a police detective Barney and his adversary Johnny, a man whom he is tied by a loan that stands between them. Dale Robertson is Barney and annoying Richard Widmark plays the bad guy. Unfortunately, Mr. Widmark's performance, full of silly laughter and ticks, ruined the story for this viewer. Uh, tutaj czytam recenzję z IMDb. To jest Clarion Call. I to jest właśnie y, Clarion Call, który jest mocno wyreżyserowany przez Henry'ego Hathaway'a. Henry Hathaway to reżyser odpowiedzialny za True Grit, który został zremakowany przez braci Cohen, Jak zdobyto dziki Zachód, Szlak samotnej sosny, y, który to film tego reżysera właśnie y, oglądam na, na poczet filmów wakacyjnych ale oglądam już rok, gdyż rozłożyłem go na tyle rad, że to dramat. Nie, nie udało mi się tego obejrzeć. gdyż jest to taki no, familijny, taki prosty, prosty film jeszcze bez napisów polskich. Ciężko mi się to oglądało w sumie. Niagara i Henry Hathaway w tym Clarion Call pokazuje nam taki odcinek trochę gangsterski typowo. To tak średnio jest średnio strefą rockowy. Mamy tutaj pojedynek jakiegoś oszusta, szulera, złodzieja, detektywa, policji. Ale tych dwóch łączy wspólna przeszłość i właśnie jakiś dług za czasów dzieciństwa być może, który nasz detektyw paradoksalnie musi mu spłacić i żeby być w porządku spłaca mu ten dług i dopiero potem chce go pojmać i załatwić, żeby być w porządku wobec przyjaciela, który przeszedł na ścieżkę, złą ścieżkę mocy. I jeszcze mamy tutaj Cop and the Anthem Henry'ego Kostnera. Kostera, przepraszam. Henry Koster, e, dziwne losy Jane Eyre, żona biskupa, szata Harvey, mm, Penny, śpiewęca zakonnica. E, też słabo znam tego reżysera. Poza szatą to film o losach e, szaty, która dotknęła Jezusa Chrystusa. I dziwne losy Jane Eyre. To jest Robert Stevenson. On coś tam robił. Dobra. Na koniec, szybko, szybko. Henry Koster. Give yourself up. I'm light now. I'm light, can't you see? You're the only one, could put a hand on me. <laughs> Go ahead, take me in. I y, najlepsza chyba w ogóle z tego całego filmu y, nowelka i y, y, y tutaj właśnie y, z tym charakterystycznym twistem dla tego O Henry'ego Cop and the Anthem To w głównej roli y, mamy y, włóczęgę y, Menela zwanego Soapy, czyli taki mydlany granego w znakomity sposób przez Charlesa Lottona. Charles Lothon, który grał e, u Hitchcocka e, w Jamaica Inn. E, aktor charakterystyczny, znakomity i tutaj również dla niego warto obejrzeć ten pierwszy odcinek, The Cop and the Anthem. O, tu, o, o włóczędze, o małym takim e, niewinnym, nazwijmy to, złodziejaszku. E, też w jakiś sposób ekwiwalent e, Carol Story, czyli Dickensowskiej opowieści. Bardzo dickensowski jest ten, ten, ten pierwszy segment, gdyż zbliża się zima, tutaj właśnie też motyw zimy, zbliża się zima i nasz mały złodziejaszek, w cudzysłowie mały, bo on jest gruby i duży, chce zrobić jakieś małe, jakąś, ma, dokonać małej kradzieży, aby właśnie przez trzy miesiące przezimować w więzieniu. I właśnie widzimy losy Sołpie'ego, jak paradoksalnie i właśnie typowo Twilight mrokowo Twilight zonowo chce zrobić coś i mu się to nie udaje, dziwne zbiegi okoliczności, los nie układa się tak, jak on by sobie to chytrze zaplanował, mianowicie w pierwszej scenie, w jednej z pierwszych scen on zastanawia się, co zrobić, więc zwraca uwagę policjantowi, policjant mówi, żeby on stąd odszedł, więc jakby wszczęcie bójki się nie udaje, no i idzie do restauracji w restauracji zamawia wypasiony obiad, na koniec prosi najdroższego drinka i najlepsze cygaro. Wszystko zjada, wypala i następnie mówi, nie mam przy sobie kasy, możecie mnie wsadzić, mam to wywalone. No i myślimy właśnie, że to będzie ten moment, w którym e, kierownik re restauracji go wezwie policję, zamkną go do pierdla, przezimuje te 3-4 miesiące i z powrotem wyjdzie na wiosnę. Jednakże e, kierownik, czy menadżer mówi, żeby wyszedł stąd, mam cię dość i wyjdź stąd. No, jakby cały czas nie udaje mu się doprowadzić do tego celu. I tutaj, nie spoilerując, a łatwo mi nie spoilerować, bo nie pamiętam, co to był za motyw, następuje coś takiego, co rzeczywiście powoduje przemianę wewnętrzną w naszym bohaterze. Rzeczywiście on teraz chce zostać już lepszym człowiekiem, chce porzucić swoją przeszłość yy, spod czarnej gwiazdy i chce już zacząć pracować no, normalnie, zarabiać uczciwie na życie i właśnie w tym momencie, kiedy on, w, dokonuje się w nim ta przemiana, to przypadkiem zostaje oskarżony niesłusznie o jakąś tam yy, małą zbrodnię, czy nie małą, już nie pamiętam właśnie i na koniec zostaje wrzucony do pierdla wśród swoich krzyków, że nie, nie, to nie ja, jestem niewinny, niewinny. Dlaczego? I to jest właśnie ten taki Twilight Zonowy loop, w który włożony jest główny bohater, pomimo, że tutaj mamy komediową toczkę. Przypominam, że wiele takich odcinków w strefie mroku było. Więc koniecznie polecam ten film dla wszystkich fanów Twilight Zone. To jest właśnie w tym odcinku pokazany loop, z którego bohater nie może się wyrwać. Jakby walczy z życiem, walczy z przeciwnościami losu i kiedy nawet próbuje zmienić coś na lepsze, przejść na tę jasną stronę mocy, to nie udaje mu się to, gdyż no, zachodzą w tkance rzeczywistości takie zmiany, które totalnie zaprzepaszczają jego wszelkie starania i wpada w krąg no, nakręcającej się spirali, która cały czas będzie sprowadzać go na złą drogę. Chociaż czy wyjdzie z więzienia i jaki stosunek właśnie do życia będzie wtedy, nie wiemy. No, kończy się to w odpowiednim momencie właśnie z, z lekkim zakończeniem otwartym, a jednocześnie zamkniętym. Tak? Podsumowując wszystkie starania naszego bohatera. Warto obejrzeć cały nowelowy film i właśnie warto było nagrać ten odcinek dla tego perełki małej. Ja wystawiłem 7 na 10 całemu zbiorowi. Najsłabszym segmentem jest tutaj ten westernowy odcinek, ale on ma też swój urok takiej niedzielnej, niezobowiązującej, niezobowiązującego sensu w niedzielę przy wspólnym, rodzinnym y, obiedzie. Tak więc zapraszam serdecznie do tego czarno-białego filmu, yy, a Wam i słuchaczom dziękuję za obecność, za wysłuchanie i patronom dziękuję za wsparcie. Yy, patroni dostają to tuż przed weekendem majowym. Myślę, że... Taki film jest w sam raz na te deszczowe dni, gdyż początek weekendu majowego to zanosi się słonecznie i ciepło, około 25 stopni, natomiast piątek, sobota to już będą chmury, przynajmniej jak nagrywam to w poniedziałek, przed weekendem majowym, i zanosi się na deszcze, więc aby sobie tę atmosferę ocieplić, to polecam nasz film. Nowelowy pod tytułem O Henry przy pełnej widowni, co w oryginale jest O Henry's Full House, czyli pięć opowiadań O Henry'ego. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w przyszłości bądź do zobaczenia na filmikach na Żarłok TV. Cześć! Ha ha ha ha!